Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje Hej, hej, Mars napada, owoce pracy naszej zjada Hej, hej, ludkowie biedni, kolejny zlew powszedni Nad Bałtykiem rozpostarli swoje skrzydła ludzie z Marsa Atakować w taki sposób to jest jedna wielka farsa Bo tu Gapis jest zdziwiony, nowej szuka cywilizacji Cywilizacja wroga z innej planety gdy nie zbiera się pospiesznie, sztab kryzysowy albo anty, ryba psuje się od głowy. A każdy z prawem tutaj jest na bakier John Malkowicz, jak grał ruska, to mówił Madir Fakir. Inwazja planetarna do plaży się zbliża, tymczasem w sztabie w dyni jeden, drugim buu, buu, ubliża. To to był za film, co na nim wciąż się ruchali, tu za heroinę, panie ludzie wszystko by oddali. Wszystkie deski obsikane, wszystkie kible, osrane, jaki piękny jest nasz port, gdy się go widzi. Nadal wszystko poukładane, dużo dobrej roboty. Do portu się zbliżają zmarł Per la Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Hej, hej, alarm dla wybrzeża, zagrożenie się rozszerza Hej, hej, alarm dla Trójmiasta, in a different style, rabada prasta W tym całym bałaganie jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną Dobyt Bydgoszczy zbliża flota, się totalnie uzbrojona Popularny pięściarz, jego twarz jakaś Znajoma. Dwóch i pokonał na potańcówce w mózgu I boi się mafii chyba trafił na rusku. Dzięki słusznym decyzjom nie ma śladów paniki Stan, Stan wyjątkowy zawsze smaczny i zdrowy Podobno jeszcze broni się Gdańska Orunia Agresorzy mają rzut beretem już do Torunia Czy to że grasz na gitarze uszczęśliwia innych ludzi Czy ma sens że się trudzisz weź nie pierdol to mnie nudzi Radio Marii nadaje chociaż pod bombardowaniem Toruń ma już status twierdzy na obrony zawołanie Masa he, he. generałowie pokazują ważne cele Przerażony lud szuka nadziei w kościele. Nie wiedzą biedacy, że nie pójdą już do pracy. Wszyscy Polacy na jednej leżą tacy. Hej, hej, Mars napada, przerażonej tłuszczy gromada. Hej, hej, Mars atakuje, jak kochanie się czujesz. Hej, hej, Mars napada, lada, traktor, traktor, lada. Hej, hej, Mars atakuje, na prostych ludzi poluje. A w tym całym burdelu jedno wiem na pewno, jest Jesteś moją królewną zwiewną! To Warszawa winna przyjąć cały ciężar, ataku, bo jednostki doborowe i kompanie honorowe! Prezydent nie uciekł do Rumunii jak kiedyś, postawmy tamę coraz to nowym obszarom biedy! Nindziarok wtedy mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie nie jestem hasy! Stadion Legi wycelował Jupitery w obce statki! Wypuśćcie krakena z kra posłowie pogubili notatki, teraz wszyscy się dowiedzą jakie miały być podatki. A ile nakradliś ta lecz co począć z taką wiedzą, kiedy okupanci z Marsa już nam na plecach siedzą? Jeden koleś co w Londynie od kilku lat żyje, twierdzi, że w akademykach najlepiej się pije. Zachodnia flota Śląsk, wschodnia na Kraków, Kraków, dawna stolica Polaków! Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuję Hej, hej, napada Mars, płonie ziemia skąd Sawa i Wars Hej, hej, uwrót, stoi głód, nie rzucim ziemi skąd nasz ród W tym całym bałaganie jedno wiem na pewno, ty jesteś moją królewną Moje włosy dęba stają, oczy nie dowierzają, oni a mają pustowęłach za a babami a Latają. Powiedz Jeszcze proszę, raz. jak poeta ukochał swą ojczyznę, we Francji popracuje i języka liznę, liznę. Najpierw dobrobyt, a potem demokracja, akcja na wakacjach, kolejna męki stacja. W Katowicach ruch oporu, z najeźdźcą walczy wojewoda, ziętek z nieba, a na wszystko patrzy. Nad Krakowem Ajajajaja. dla odmiany małe grupki i powstańców. Proszę, proszę nie wypuszczać psów bez Z lokalnymi potyczkami związały siły wroga, wszędzie ruchawka, zniszczenia i pożoga. Militarystyczne siły Marsa, z pewnej oddali przesuwają się na zachód. Wisła się pali! Wróżkę można walić takoż, pod obraz i z pamięci, choć już płonął, to krzyczał, a jednak się kręci. A jednak się kręci słońce dookoła ziemi, zaświadczą o tym księża palcami swemi. Hitler powtarzał też, że nie chce wojny wcale, czemu ciągle do mnie mówisz, perty, pedale. Wojenna armada na Wrocław się kieruje, może Pan Bóg się nad nimi ulituje, może nas uratuje, to już zamknięcie matni. Wrocław od zawsze poddaje się ostatni. Temu czy temu? Zrób to samemu, ja też tu byłam, sama sobie zrobiłam Hej, hej, Mars napada, przerażona ludzi gromada Hej, hej, Mars atakuje, a teraz mi powiedz jak się czujesz Bo na tych gruzach powiem tobie jedno, jesteś moją królewną